Minęła dziewiętnasta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Zderzenie autobusu z samochodem osobowym w podwarszawskich markach. Siedem osób zostało poszkodowanych. Amerykański myśliwiec zestrzelony nad Iranem o zdarzeniu został poinformowany Donald Trump. Wielki Piątek papież Leon XIV poprowadzi drogę krzyżową w Rzymskim Koloseum. Leon XIV ten krzyż nieść będzie. Policjanci ustalają okoliczności groźnego wypadku w podwarszawskich Markach. Na jednym z newralgicznych skrzyżowań autoosobowe wjechało autobus z lokalnej komunikacji miejskiej, który przewoził pasażerów. Siła uderzenia była na tyle duża, że autobus przewrócił się na bok. O wstępnych ustaleniach poinformował nas Jakub Filipek z Komendy Stołecznej Policji. Kierujący BMW nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie. Uderzył w bok autobusu. W wyniku zdarzenia siedem osób zostało poszkodowanych, którzy zostali przewiezieni. Do szpitali, jednakże na chwilę obecną ich stan nie jest znany. Badanie alkomatem wykazało, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Władze Marek apelują o omijanie tego skrzyżowania i wybieranie tras alternatywnych. Autobusy jeżdżą objazdami. Władze Stanów Zjednoczonych potwierdziły, że Iran zestrzelił amerykański myśliwiec F-15. Trwa akcja poszukiwańczo-ratownicza, której celem jest odnalezienie dwuosobowej załogi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. To pierwsze potwierdzone zestrzelenie amerykańskiego samolotu nad terytorium Iranu od początku konfliktu. Wcześniej centralne dowództwo zaprzeczało, jakoby doszło do utraty jakiegokolwiek amerykańskiego samolotu. O zestrzeleniu myśliwca F-15 poinformowany został prezydent Donald Trump, który w ostatnich dniach twierdził, że USA w pełni kontrolują irańską przestrzeń powietrzną. Amerykańskie siły pospiesznie zorganizowały akcję ratunkową. Według niepotwierdzonych na razie informacji jeden z członków dwuosobowej załogi został odnaleziony. Co się stało z drugim, nie wiadomo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.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 Trudne warunki w Tatrach. Wciąż obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali. Turyści, którzy utknęli w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów zostali ewakuowani śmigłowcem. Nie mogli bezpiecznie zejść z powodu trudnych warunków, a wyszli w górę mimo wcześniejszych ostrzeżeń pogodowych, mówił w TVP Info ratownik Topru Grzegorz Kubicki. To się złożyło na to głównie chyba słabe jednak planowanie, bo mieliśmy już od wielu dni alewcy pogodowe i wiele prognoz mówiło o tym, że pogoda będzie fatalna, a turyści mimo wszystko Góry. No i ta zła tam została, musieli przeczekać. Dziś zostały otwarte szlaki turystyczne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego z wyjątkiem drogi do Morskiego Oka, która pozostaje zamknięta do odwołania. Ratownicy TOPR podkreślają, że warunki absolutnie nie sprzyjają aktywności górskiej, apelują, aby nie wychodzić w wyższe partie Tatr. W Rzymskim Koloseum trwają ostatnie przygotowania do drogi krzyżowej z udziałem papieża Leona XIV. Tysiące wiernych z zapalonymi świecami przejdą śladami męki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 Tak jak pomagali Chrystusowi nieść krzyż, tak Leon XIV ten krzyż nieść będzie i zobaczy też, jak to jest ciężki kawałek drewna. Wielki Piątek w Kościele Katolickim to jedyny dzień w roku, gdy nie jest sprawowana Msza Święta. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia POGODA. W nocy najwięcej chmur na zachodzie Polski, opady deszczu na Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej i Wielkopolsce. Temperatura minimalna od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 1 w centrum do 3 stopni na Pomorzu Zachodnim i 4 na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w Sudetach, porywy wiatru do 75 km na godzinę. Jedynka.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 To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. Należy położyć kres konfliktowi, powiedział papież w rozmowie z prezydentem Izraela. Leon XIV wyraził bliskość z Danotem ukraińskim w rozmowie z prezydentem Ukrainy. Do koszy Caritas w sklepach w całej Polsce zebrano 300 ton żywności dla potrzebujących. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, Wielki Piątek, 3 kwietnia, aktualności z Watykanu. Leon XIV przewodniczy dziś liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Świętego Piotra. Tradycyjnie w Wielki Piątek papież przewodniczy także drodze krzyżowej w rzymskim Koloseum. Tegoroczne rozważanie do tego nabożeństwa przygotował ojciec Francesco Patton, były kustosz Ziemi Świętej. Tak jak w czasach Jezusa, również dziś są tacy, którzy wierzą, że otrzymali władzę bez granic i sądzą, że mogą jej używać i nadużywać według własnego upodobania, decydując na przykład o rozpoczęciu wojny, podkreśla franciszkanin. Leon XIV rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Izraela Isaakiem Herzogiem. Podczas rozmowy podkreślono konieczność ponownego otwarcia wszystkich możliwych kanałów dialogu dyplomatycznego, aby położyć kres trwającemu poważnemu konfliktowi z dążeniem do sprawiedliwego i trwałego pokoju na całym Bliskim Wschodzie. Zwrócono uwagę na znaczenie ochrony ludności cywilnej oraz promowania poszanowania prawa międzynarodowego i humanitarnego. Ojciec Święty Leon XIV rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełęckim, którego zapewnił o swojej bliskości z narodem ukraińskim. W serdecznej rozmowie poruszono kwestię sytuacji humanitarnej na Ukrainie, podkreślając pilną potrzebę zapewnienia niezbędnej pomocy ludności dotkniętej konfliktem. Odniesiono się także do wysiłków na rzecz wspierania inicjatyw takich jak uwolnienia jeńców. Wyrażono nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i współpracy społeczności międzynarodowej możliwe będzie jak najszybsze zakończenie działań zbrojnych oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Dziś w Świętym Mieście na Kalwarii liturgii męki pańskiej przewodniczy łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbattista Pizzaballa. Relacjonuje to dla państwa ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin. Nieliczni kapłani oraz pełniący służbę w Bazylice Franciszkanie adorowali na Kalwarii nie krucyfiks, ale relikwia z Krzyża Świętego. Podczas śpiewu pasji w miejscu, gdzie stał krzyż Zbawiciela, kapłan wyśpiewał słowa Tutaj Jezus skłoniwszy głowę wyzioną ducha. Blisko 10 tysięcy miejsc przy wielkanocnych stołach i niemal 50 tysięcy paczek dla potrzebujących. O szczegółach mówi Radio Watykańskiemu Watykan News. Magdalena Masiak koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska. W tym roku planujemy spotkania Wielką Sobotę w Lublinie, w Sopocie, w Bydgoszczy, w Poznaniu. To będą spotkania, które obejmą 700-600 osób w Poznaniu. Nawet 1400 osób usiądzie w Elżbietańskim Centrum Pomocy dla Ubogich, ale również niedziela będzie obfitowała w takie spotkania. One odbywają się w całym kraju, również w Szczecinku, Przemyślu, Szczecinie, Świnoujściu. W sumie będzie prawie 10 tysięcy takich miejsc przy stole, przy śniadaniach wielkonocnych. Ale paczek dla potrzebujących będzie dużo więcej. Prawie 50 tysięcy potrzebujących otrzyma paczki od Caritas w całym kraju. Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va.pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl Polskie Radio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 Dziś wyjątkowy dzień, Wielki Piątek i Eureka w nieco odmiennym wydaniu. Wraz z moimi gośćmi, archeologiem i historykiem starożytności, spojrzymy na proces Jezusa przez pryzmat wyroku Sanhedrynu i przepisów rzymskiego prawa. Katarzyna Kobylecka, zapraszam Państwa prawie do 20. Polskie Radio. Jedynka. W naszym studiu archeolog profesor Piotr Dyczek z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I profesor Łukasz niesiołowski pano, historyk starożytności, specjalista w zakresie dziejów starożytnej Palestyny, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. W pierwszym wieku naszej ery, wtedy kiedy toczył się proces Chrystusa, Starożytna Palestyna była rzymską prowincją zarządzaną przez urzędującego w Cezaryi Nadmorskiej prefekta Poncjusza Piłata. Ale ten rzymski urzędnik był ostatnim ogniwem w procesie, który został zainicjowany. No i właśnie pytanie. Przez kogo? Kto podjął decyzję o aresztowaniu Jezusa? Hmm. Mamy źródła wyłącznie zawarte w Ewangelii na ten temat i ewangeliści tutaj bardzo wyraźnie mówią, że chęć skazania Jezusa albo inaczej pozbycia się Jezusa jako jakiejś konkurencji politycznej lub osoby, która głosi tezy heretyckie zgłaszała elita żydowska. Ja mówię teraz bardzo szeroko elita żydowska, żeby nie powiedzieć o instytucji, której przypisano tę decyzję, dlatego że nie jestem pewien, czy historykowi wolno uwierzyć źródłom w tym miejscu. Tekst źródłowy bardzo wyraźnie mówi, że Jezus stanął przed arcykapłanem i decyzja została podjęta przez Sanhedrin, który obraduje w sposób absolutnie nieprawdopodobny. To znaczy, wszyscy państwo znają oczywiście ten wątek Ewangelii, gdzie jest powiedziane, że modlitwa w ogóle kończy się wydaniem strażnikom Jezusa przez ten obłudny pocałunek Judasza. I tu zaczynają się kłopoty. Mhm. Ja znaczy... tutaj jeszcze mam takie pytanie. To znaczy, że Jezus nie był postacią powszechnie znaną, skoro musiał być wskazany. To znaczy, ci, którzy go oskarżali, nie mieli wiedzy, który to z owych wichrzycieli jest tym najważniejszym. To jest jedna z takich sugestii, która może być kluczem interpretacyjnym do tego, co się wydarzyło naprawdę. To znaczy, ponieważ nasza wiedza, oparta na źródłach w 99,9% chrześcijańskich, widzi w Jezusie Chrystusa, czyli Mesjasza, czyli Syna Bożego, a później Boga. Natomiast w momencie, kiedy to się wydarzało, to tylko garstka ludzi w nim widziała tego rodzaju wyjątkową postać, a większość mieszkańców Jerozolimy zapewne widziała w nim osobę mało z prestiżowego miejsca, jakim była Galilea. Galilea to jest prowincja i to bardzo wyraźnie Judejczycy dawali do zrozumienia swoim sąsiadom z północy. W związku z tym przyjmijmy, że Jezus w momencie pojmania był dość anonimowym nauczycielem, nawet jeśli charyzmatycznym, to znanym raczej lokalnie za sprawą jakichś uzdrowień, jakichś działań cudownych, któremu przypisywano, ale przybyszem z zewnątrz. To nie jest przedstawiciel lokalnej elity. Jest, co widać w innych miejscach Ewangelii, wyedukowany. Ma dużą wiedzę ze znajomości tekstu, czyli przeszedł przez jakiś cykl szkolny, pozwalający mu zabierać głos w sprawach teologicznych, czyli należy do jakiejś grupy wykształconych. Biorąc pod uwagę to, co naucza, to mówimy, że jest on najbliższy stronnictwu faryzejskiemu, który widzi różne rzeczy w Biblii, których Saduceusza nie widzą na przykład. No ale wspomniane pojmanie w Ogrójcu. Jezus ma być wzięty przez strażników świątynnych. Pytanie, czy świątynia miała swoich uzbrojonych strażników, a czy nie chodzi tam o żołnierzy rzymskich. Jeżeli byliby to żołnierze rzymscy, no to Rzymianom nie wydają poleceń żydowscy kapłani, co byłoby oczywiste. W związku z tym, jeśli ma być to, to pojmanie przez świątynię, to pytanie, co się będzie z Jezusem działo przez całą noc, kiedy tam się właśnie ma ten sąd rzekomy wydarzyć. Tutaj na chwilkę zawieźmy, bo do Sanhedrynu jeszcze powrócimy. Tu mam pytanie do pana profesora Piotra Dyczka o ten stosunek władz rzymskich do Żydów. Jak zostały ułożone te relacje w momencie, kiedy starożytna Palestyna jest, no, chyba mogę powiedzieć, pod rzymską okupacją. To nie tak do końca, bo tu trzeba zrobić wycieczkę ogólnohistoryczną. Prowincje rzymskie dzieliły się na dwa rodzaje. Jedne były pod auspicjami senatu i wtedy przeważnie na czele takiej prowincji stał prokonsul. Natomiast drugie prowincje głównie graniczne i takie, które się trochę buntowały, miały swojego namiestnika cesarskiego. Legatus Augusti Pro Pretore, czyli legat, przedstawiciel Augusta w randze pretora. Ale były też bardzo małe prowincje, które nie zasługiwały na tak wysoki szczebel zarządzania. I wtedy powoływano dwa rodzaje urzędników. Jeden to był prefekt, a drugi to był prokurator. Judea, która w szóstym roku naszej ery została włączona w Imperium Rzymskie, uzyskała właśnie takiego przedstawiciela Cezara. Problem polega na tym, kim on był, ponieważ Ewangelie mówią o prokuratorze. Natomiast na szczęście została odkryta inskrypcja w Cezarei Nadmorskiej, gdzie Czyli przy tam, imieniu gdzie Piłat tam gdzie urzędował. był Piłat, gdzie on urzędował, gdzie jest wyraźnie napisane, że był prefektem. Jaka jest różnica? Otóż prokurator miał mniejszą władzę, nie miał władzy wojskowej nie miał władzy do zarządzania administracją, nie miał władzy do sądów. Czyli gdyby przyjąć za dobrą monetę, że był prokuratorem, to sąd Piłata jest nieważny z punktu widzenia prawa rzymskiego. Natomiast ponieważ był prefektem, to on akurat zarządzał i wojskiem i miał możliwość wydawania wyroków. więc on mógł stosować także prawo lokalne, jeśli wymagała tego jakaś tam sytuacja. Nieporozumienie wzięło się stąd, że rzeczywiście prefekturę zamieniono w prokuratorię bodaj w 44 roku naszej ery. No i 20 lat przynajmniej, więcej niż 20 lat później powstaje pierwsza Ewangelia. Trudno, żeby ewangelista tłumaczył te zawiłości, Chodziło po prostu o przedstawiciela Rzymu. Ja tutaj wtrącę się z jednym zdaniem bo jeżeli mamy taką sytuację, że dwa źródła podają nam sprzeczną informację, jest to epigraficzna, czyli z czasów, kiedy Ponce już był urzędnikiem i ewangeliczna, która powstała później, to oczywiście uznajemy tę pierwszą, pierwszą. za prawdziwą. Za prawdziwą, jest ekspresji verbis napisane. Mhm. Wracamy w takim razie do y, wieczoru, do nocy. czwartkowego wieczoru, a właściwie nocy, Jezus jest aresztowany przez właśnie, tutaj pan profesor powiedział. Przez jakichś zbrojnych? Przez jakich zbrojnych? No, z wyjątkiem Ewangelii św. Jana, który wprost mówi o wręcz kohorcie rzymskiej, to jest całkowicie nieprawdopodobne, mm -hmm. bo czy Ewangelie mówią o tłumie w zasadzie, tam nie tak. jest to sprecyzowane. Czyli bardziej to prawdopodobne, że to była jakaś straż świątynna, a może straż Sanhedrynu, ale nie wiemy, czy takowa była? No tutaj właśnie, mam trochę dopowiadamy wątpliwość. w źródłach do tego, czego tam w tym źródle nie ma. Nie ma. To znaczy to, czym powiedział e, profesor Dyczek, albo przepraszam, Piotr, to e, my się znamy i lubimy. Mianowicie, wątek, że żołnierzami są rzymianie, wyklucza możliwość sprawczości ze strony żydowskiej. Żydowski, urzędnik najwyższej, nawet gdyby to był arcykapłan, nie mógłby wydać żołnierzom rzymskim jakiegokolwiek rozkazu. W związku z tym, gdyby Jan miał rację, to znaczy, że w ogóle Żydów, poza inspiracją ewentualnie, nie ma w tym procesie. Więc przyjmujemy raczej, to jest większość naukowców się do tego skłania, że najpierw oczywiście przedstawiciele żydowskiej elity postanowili pojmać i potem dochodzi do przekazania pojmanego Jezusa Poncjuszowi Piłatowi do właściwego sądu. I Czyli mówi taka właściwego. akcja obywatelska? To, bo akcja obywatelska byłaby oddolna, a tutaj raczej jest powiedzmy za, zainicjowana, za, zainicjowana przez z góry, no nie chce być prowokacja, mhm. ale takie wyręczenie trochę władzy rzymskiej. Znaczy dostaje ten perefekt gotowego więźnia i teraz ma go mhm. em, zmuszania do tego, żeby go opadzić. Zmuszany. Mhm. I to co jest może najważniejsze, to że między pojmaniem a wydaniem prokuratowym mija tylko parę godzin w nocy. No, ale tekstu... wtedy staje Jezus przed Sanhedrynem, przed tym żydowskim sądem. Ale, ale... zgodnie z prawem ojżeszowym nie mogło się nie odbywać w Nie może stawać to w nocy. W nocy. To znaczy, tam są dwie słabości tej narracji, którą większość ludzi omija. To znaczy po pierwsze, to się dzieje w domu arcykapłana. Tak. Oczywiście my możemy przyjąć, Czyli że na kajfasza. wzór helenistyczny czy rzymski, niektórzy urzędnicy pełnili swoje funkcje publiczne w swoim prywatnym domu. Ale akurat o Sanhedrynie wiemy, że się spotykał w obrębie świątyni. W związku z tym to byłaby pierwsza anomalia. Dlaczego w domu? On jest dużo miejsc właściwych, gdzie ten Sanhedrin miałby się spotkać. Po drugie, nad taki tekst prawniczy powstający w drugim wieku naszej ery, który normuje różne obyczaje pięcioksięgów zwłaszcza, mówi expressis verbis w traktacie Sanhedrin, że sądy można wydawać tylko za dnia, a nie wolno w nocy. Więc to jest druga anomalia, która w Ewangelii jest podana, mianowicie, że spotkanie przed arcykapłanami, którzy mają Jezusa zasądzić, sądzie, odbywa się w nocy. Nagromadzenie tych wątpliwości moim zdaniem skłania do tego, że tak naprawdę żadnego formalnego, sądowego wyroku przeciwko Jezusowi Sanhedrin nie wydał. Jest tylko w narracji umieszczony, podobnie jak bardzo znane i brzemienne w skutkach zdania o krew jego na nas tak. i na dzieci nasze. Jest to interpretacja ewangelistów, którzy chcą wmontować elitę żydowską w śmierć Jezusa, ale to jest późniejsza interpretacja autorów, a nie jest to efekt pamięci o tak, ja ona uwzględnia sytuację polityczną w momencie, kiedy Ewangelie były pisane. Dlatego, że ona całkiem inaczej wyglądała wtedy, kiedy odbywał się sąd, formalnie Piłata, a całkiem inaczej paradziesiąt, ponad dwadzieścia lat później, kiedy powstaje pierwsza i kolejne Ewangelie. Nie mówiąc o Janowej, która w ogóle powstaje bardzo późno i która ma w ogóle pod innym kątem, bardziej teologicznym, określa całą sprawę. Czy znaczyłoby w takim razie to to, że faryzeusze chcieli rękami Piłata załatwić swoją sprawę, nie włączając się formalnie w ten proces? To, to nie, niekoniecznie są faryzeusze. Tak. Faryzeusze na kartach Nowego Testamentu, czyli w Ewangeliach, jak występują jako antagoniści w dyskusjach z Jezusem, ale elita świątynna to była mieszanka elit faryzejskich, ale głównie saduceuszy, mhm. kajfasz, annasz, tych znanych nam z Nowego Testamentu raczej łączymy z saduceuszami, z o którym Józef Flawiusz mówi, że oni byli nawet bardziej pobożni niż faryzeusze, ale co ciekawe, na przykład nie wierzyli w nieśmiertelność. Duszy. Prawdopodobnie tak. To znaczy Żydzi, elita żydowska mogła zobaczyć w Jezusie jakiś problem i podsuflowała władzy rzymskiej, że to jest wichrzyciel i potem ta sprawa sądowa przed Piłatem, o którym pewnie będzie Piotr mówił szerzej, ma raczej charakter polityczny niż religijny. To znaczy, to nie jest sąd religijny i dlatego Sanhedrin jest raczej wciągnięty na siłę w tę narrację niż, niż grał pierwszoplanową rolę. Dziś w rozmawiamy o procesie Jezusa i o tym, dlaczego Jezus został postawiony przed obliczem Poncjusza Piłata i o co został oskarżony, o to zapytam moich gości. Już po krótkiej przerwie. Jedynka To jest Radio Z pocałunkiem pożegnania Kiedy nadszedł czas rozstania Dziś już wyznać się nie wzbraniam Miałaś rację, życie moje było snem Cóż nadzieja uszła w cień? A czy nocą, czyli w cień? Czy na jawie, czy w marzeniu Jednak utonęła w cieniu Stoję zaciskając w dłoni Złoty piasek, fala koni Przez palce moje, ach przesypuje piach, A ja we łzach Ja tonę we łzach Ach Gdybym ziarnka, choć nie wszystkie Mocnym zawrzeć mógł ściskiem Boże, gdybym z grzmiącej fali Jedno choć ocalił Co widzisz, co się zda Jak sen we śnie na trwa nad strumieniem, w którym fala? Z głuchym rykiem się przewala. Stoję zaciskając w dłoni, złoty piasek fala goni przez palce moje ach, przesypuję pian, a ja węża. Ja to my we łzach, wszystkie, mocnym uściskiem, boże gdybym z dziącem jechał, jedno w a ja ja to nie się sta, jak tak sen we śnie jeno trwa. Nad strumieniem, w którym fala z głuchym wiekiem się przewala, stoję zaciskając w dłoni, złoty piasek fala goni, przez palce moje. Ach, piach, a ja, w łzach, ja to one we łzach, ja tonę we łzach. Profesor Łukasz Niesiołowski z Pano i profesor Piotr Dyczek są dziś z nami. Rozmawiamy o procesie Jezusa. Przerwaliśmy na tym momencie, kiedy Jezus zostaje w piątek rano doprowadzony przed oblicze Pontiusza. Piłata. O co panie profesorze jest Tylko oskarżany? Tylko jedna uwaga w nawiązaniu do tego, co powiedział Łukasz teoretycznie proces sądowy niby przed Sanhedrynem, ale tak naprawdę spotkanie z najwyższymi kapłanami wygląda z perspektywy historycznej trochę tak, jakby oni chcieli się dowiedzieć od Jezusa różnych rzeczy, które można później użyć jako argumentu, żeby nacisnąć na Piłata. Czyli to nie był rzeczywiście proces w rozumieniu prawa mojżeszowego, a raczej takie zorientowanie się, co ten człowiek może powiedzieć i co z tego, co on powiedział, można wykorzystać, żeby zmusić Piłata do podjęcia Działań. No i on rzeczywiście zostaje zmuszony. Proszę zwrócić uwagę, że argument, który jest mu przedstawiany, jest argumentem no, trochę dziwnym i właśnie potwierdzającym raczej to, że tutaj chodziło o wybadanie Jezusa, jak on się czuje. Dlatego, że oni nie używają tu argumentu, że on się podaje za Boga. Dla Rzymianina, szczególnie dla pończysza Piłata, dość srogiego człowieka, to nie byłby żaden argument, tym bardziej, że jesteśmy w okresie, kiedy jeszcze cesarstwo rzymskie, czyli pryncypat jest na samym początku, to jest drugi cesarz, Tyberiusz, i jeszcze nie ma praktyki ubóstwiania Cezara. Gdyby było tak, że to dzieje się później, kiedy cesarze rzymscy już stawali się bogami, tak, to byłby argument. Tutaj oni używają innego, że nie będzie przyjacielem Cezara, ponieważ on podaje się za króla. Czyli on występuje przeciwko władzy cesarskiej, ale władzy cesarskiej cywilnej, sądowniczej i każdej innej. I to go zmusiło. Zresztą on rzeczywiście musiał być szantażowany często przez y, y, Żydów, dlatego, że w, ostatecznie w 36 roku został odwołany właśnie ze względu na skargi, które płynęły. On starał mm, się tu jakoś Piłat. sprawę... Piłat. Starał się tę sprawę jakoś wymanewrować no i znalazł się trochę w potrzasku. Dlatego, że y, zgodnie z prawem, które przysługiwało, on musiał postępować wedle prawa rzymskiego. A to prawo rzymskie zostało zmodernizowane przez Augusta najpierw w 18 roku przed naszą erą później w 6 roku naszej ery i zakładało, bo problem Rzymian polegał na tym, dobrze, nowe prowincje, nowi ludzie, wedle jakiego prawa mamy ich sądzić? Wedle prawa rzymskiego nie można było, bo nie byli obywatelami rzymskimi. Jedynym wyjątkiem z całego tego towarzystwa wokół Jezusa, czy blisko związanym z pierwotnym, Wocinami chrześcijaństwa był święty Paweł, który się przyznawał do tego, że był obywatelem rzymskim, był sądzony w trybie rzymskim. Natomiast August przyjął takie dwa rozwiązania. Jeśli mamy prefekta, no to on może jednoosobowo sądzić, czyli jest sędzią, prokuratorem w naszym rozumieniu i obrońcą i wydaje w ogóle wyrok. Albo można też skorzystać, ale sprawa karnego, lokalnego. Tutaj nie mógł z takiego prawa skorzystać, bo to byłaby sprzeczność z prawem żydowskim, o którym żeśmy mówili, czy prawem mojżeszowym. On musiał zatem przyjąć jeden z cykli postępowania. I taki sposób postępowania nam wydaje się dość dziwny, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni, że korzenie naszego prawa to jest Rzym i prawo rzymskie. My jesteśmy przyzwyczajeni, że ma być sędzia, niezawisły, ma być oskarżyciel, ma być obrońca, mają być świadkowie. Niestety w tamtych czasach, i to dość długo trwało, została przyjęta inna procedura, cognicio extra ordinem, czyli działanie Poza ustalonym trybem. I ono przewidywało rzeczywiście przesłuchanie i wydanie wyroku jednoosobowego przez upoważnionego człowieka, czyli jak żeśmy ustalili prefekta Poncjusza Piłata. On wydaje się mieć pewien rzeczywisty problem, bo tam są takie elementy, które raczej są narracyjnymi, czy raczej zgadzamy się co do tego, że to jest narracja dotycząca nam uwolnienia Barabasza. Może tak, może nie. Teoretycznie miał do tego prawo, ale pewnie nie korzystał. Jest tam sen niby żony Poncjusza Piłata, ale raczej ona w Jerozolimie nie była, no bo on przecież Poncjusz wyjechałby się spodziewali zamieszek, a nie spokojnego życia. Ale jest u świętego Łukasza taki zapis, że on każe go biczować i potem pokazuje na widok publiczny, tak jakby chciał skruszyć tych obserwujących, no że to już wystarczy, no i może tą sprawę zamkniemy, ale to tylko Łukasz coś takiego sugeruje. Pytanie jest, czy biczowanie Mogło być połączone razem z ukrzyżowaniem, ponieważ biczowanie jako takie no, było osobną karą. Okazuje się, że mogło być. Ono było robione często specjalnie, żeby jeszcze upokorzyć tego człowieka, którego miano ukrzyżować. No tak czy siak, już Piłat decyduje się na to, żeby skazać go na ukrzyżowanie. Jest też ten sławny moment, no jedno to oto człowiek ale to oczywiście przeszło do naszej tradycji, takie powiedzenie, ale związane z biczowaniem, a drugie to jest osłabione umywanie rąk. Mm -hmm. Czegoś takiego w zasadzie nie było. znaczy to Słusznie Ukar zauważył, że te Ewangelie były pisane później. Ten piłat jest troszkę wybielany, jak gdyby, w tych Ewangeliach. Natomiast taki sam obrzęd ablucji, on mógł mieć miejsce. Tylko, że został zinterpretowany w Ewangeliach, w całkiem inny sposób, że on jak gdyby podkreśla, że on wewnętrznie uważa, że on jest niewinny. No ale jakby tak uważał, to miał prawo do tego, żeby go nie skazywać Też przeczytałam, że ten zwyczaj uniewinniania jednego z oskarżonych w trakcie święta Paschy... Tak jest wymyślone, że takiego zwyczaju nie było. Czy to prawda? No nie mamy żadnego nie źródła, źródłem. które by nam potwierdzało coś takiego tak. i akurat wiemy, że Rzymianie mają trudny okres w zarządzie Judei w tym czasie i to jest dokręcanie śruby i trochę poluzowywanie. Natomiast bym powiedział Rzym wykonywał raczej to pierwsze. To znaczy, to nie, że łaskawością chciała tych żydowskich buntowników uspokoić, co raczej no właśnie były kary, śruby. Były, były, tak. były sankcje wobec buntowników i tutaj puszczenie na wolność jakiegoś skazańca byłaby wbrew tej logice. Więc tak. można powiedzieć, nie mamy argumentu, gdyby to potwierdzał. To, co chyba ważne, żeby pamiętać, że poncjusz Piłat, wydając wyrok, kierował się intencjami obrony państwa rzymskiego. Mhm. To nie jest złośliwy, czyniący źle jakiś potwór, tylko to jest działający zgodnie z interesem swojego pracodawcy, tak? czyli senatu rzymskiego i, i cezara. Urzędnik, który ma zapewnić dużo spokoju i dużo podatków z tej prowincji. W związku z tym wykonuje różne rzeczy, ale tutaj czy rzeczywiście on świadomie zobaczył, że Jezus mówi tak, jestem królem żydowskim i że to zinterpretowano jako jakby zarzewie buntu ewentualnego? No i na wypisane Jezus Chrystus, Jezus Pytanie, Król Po jakiemu, żydowski, wypisane, po jakiemu to oczywiście, wypisane? Bo tak. takie oznaczenia oczywiście, że, że skazany jest to napisane, kim jest, Byt co zrobił. Tak. No prawdopodobieństwo, że było napisane po łacinie jest bardzo małe. To znaczy... No raczej aramejski wtedy. No, bo, raczej bo, dla czytelników aramejskich. Bo, bo grecki też nie, bo, ale aramejski, no. Zdanie, no, żo żo żołnierze, żołnierze rzymscy byli greckojęzyczni, tak, więc oni mają tak, graczego. No to w, w takim razie jeszcze właśnie zapytam, w jakim języku, bo jak już panowie tego, dotknęli tego, tematu, właśnie toczyło się to przesłuchanie przed Piłatem? To jest bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi w ogóle o mów mówienie na przykład o historycznym Jezusie i jego kompetencjach intelektualnych. To znaczy, e, nie ma mowy tutaj o tłumaczu, ale to nie znaczy, że go tam tak nie, było. nie było. Jeśli byłby zwykłym, prowincjonalnym kimś z dołów społecznych, jak rybacy, którymi się otoczył, to powinien e, znać wyłącznie aramejski i nie znał Greki. Innymi słowy, sąd musiałby się odbywać za pośrednictwem tłumacza. Że on tak, no, on znał hebrajski, no bo to wiadomo. Pytanie, czy znał no, Grekę. Tak y, y, greki prawdopodobnie nie, ale mógł teoretycznie... Nie znał łaciny, bo trzeba pamiętać o Józefie. On był przecież budowlańcem, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, no więc ten pewnie z nim współpracował, no i on oczywiście musiał mieć kontakt z Rzymianami. Natomiast przesłuchanie raczej przez tłumacza, bo oczywiście był pisany protokół. My mamy takie protokoły z Egiptu na papirusach, czyli wiemy, jak to mniej więcej wyglądało. Jest mała szansa, żeby któryś z ewangelistów, czy w ogóle ludzi pobocznych, miał dostęp do protokołu, który na pewno był spisany po łacinie. Natomiast tłumacz mógł być, i ten przeciek informacyjny mógł być od tłumacza. On się troszkę tam zmieniał, zależnie od tego, jak Ewangelię, pod jakim kątem bo ten proces. On z grubsza wygląda tak samo, chociaż pytania są różne, te bardziej filozoficzne, cóż to jest prawda, to już, są już późniejsze rzeczy. Natomiast raczej, raczej to był tłumacz i pewnie to był tłumacz na bieżąco, bo tam pewnie takich procesów sądowych było dużo. Jeśli jeszcze chodzi o Piłata, to trzeba pamiętać, że on był surowy i słusznie. Łukasz podkreślał, że on działał w interesie swojego własnego państwa. Więcej, on zdaje się, nie rozumiał za bardzo kultury, w której funkcjonował. On był urzędnikiem, który przyszedł i nagle to wszystko, co go otaczało, było całkiem inne z tym, co dotychczas było dla niego oczywiste. I przecież Flaviusz opisuje, że on tam no parę rzeczy bardzo brutalnie załatwił i całkiem się nie patyczkował. Zresztą tak właśnie postępowali Rzymianie. Jeśli już przyszło co do czego, to całkiem się nie obawiali używać siły. No za wszelką cenę chciał uniknąć kłopotów. No po prostu. Jeśli zjeżdża się tyle ludzi na wielkie święto Paschy, no to wiadomo, że przy tej okazji może nastąpić jakaś wielka... Iskra. Awantura. i wybuch jest gotowy. Tak, a, a on wtedy, przecież on za to głową odpowiadał. No i ostatnią rzeczą, którą chciał, no to to, żeby wybuchły jakieś tam zamieszki. No dodatkowy. ja, ja adwocem bo mam jedną kontrowersję, w którą się nie zgodzę, a teraz tylko a tego, czy głową, o głową to nie, ale na pewno swoją przyszłą karierą. Tak. To znaczy prefekt Judei to jest dość wczesny etap rozwoju e, kariery e, urzędniczej w cesarstwie tak. rzymskim. No, chyba to pierwszego więc, funkcja w ogóle. Więc było. musiał liczyć na to, że się przypadoba e, Rzymie i jakby tutaj starał się nie popełnić żadnego błędu, bo przed nim była jeszcze wiele lat kariery. Tak, w dodatku miał dość chimerycznego władcę, Tyberiusza, który <gry> był dość specyficznym Cezarem. Ale ja chcę jeszcze krótko powiedzieć o języku, bo to jest ważne. Ja się nie zgadzam tu z Piotrem Dyczkiem w jednej sprawie. Mianowicie my widzimy po pojedynczych inskrypcjach łacińskich, włącznie z takim, które na tzw. zwanym temenosie świątyni jerozolimskiej były wystawione, że nie wolno przekraczać, ale większość Rzymian w rozumieniu urzędników albo żołnierzy jeżeli nie byli później sprowadzani z tych dalekich, zachodnich prowincji, była greckojęzyczna. Wszyscy wiemy, że Piłat jest poncki, czyli pochodzi z pontu. Otóż pytanie, czy łacina byłaby pomocna, ponieważ i dla poncjusza Piłata, czyli poncjusza z pontu, i dla Jezusa nie byłyby językiem pierwszym. Pierwszym językiem jest Piłata z pontu oczywiście. była Greka. Mhm. I moim zdaniem Jezus Grekę teoretycznie mógł znać, bo na pewno Grekę znają przedstawiciele żydowskiej elity, którzy piszą na przykład e, takie księgi biblijne, jak księga Judyty, która powstała na pewno po grecku, a niekoniecznie powstała w diasporze. Autorzy ksiąg machabejskich piszą po grecku. Dokumentacja dyplomatyczna w, e, władzy machabejskiej w II pierwszym wieku przed naszą erą jest po Czyli po elita grecku. mówi po grecku. Biblioteka elita, tak. w Jerozolimie na pewno ma również zwoje literatury greckiej. Więc jakby znajomość Greki u Jezusa nie jest wykluczona. Znajomość łaciny bym nie, wykluczył, bardziej, e, bo, bo to byłoby bardzo oddalone. Tu stawiamy, proszę Państwa, średnik o epilogu procesu Jezusa. Opowiemy już w trzeciej części naszego spotkania. Z prądem przypłynąłeś do mnie zatrzęsienie. Krąży we mnie teraz wszystko, dokąd nie wiem Czy to normalne jest, bez dnia na dzień Oszaleć tak Miłość w słowach się nie mieści, tam ciszy gra. Trochę pyszy mnie ta chwila i raz po raz Chwytam jej bezmiar w dłoń i chowam, by tu miała schron, tu miała schron W świecie, którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, którego. którego nie ma, w świecie, którego nie ma, w świecie, którego nie ma. Polskie Radio Dziś w Eurece wyjaśniamy meandry procesu Jezusa. W studiu profesor Piotr Dyczek i profesor Łukasz Niesiołowski z PANO. Powiedział pan, panie profesorze, w poprzedniej części, że podstawą do wydania wyroku śmierci na Chrystusa było oskarżenie o wiszycielstwo przeciwko rzymskiemu państwu. Tak. Ale, no właśnie, tutaj moja wątpliwość, to był tylko pretekst, bo jak rozumiem, podstawą postawienia tego człowieka przed sądem, no były inne intencje, intencje mające podtekst chyba religijny. No niekoniecznie. Wydaje Nie. mi się, że z punktu widzenia władzy rzymskiej, to człowiek, za którym idą tłumy, choćby nawet było to 12 osób, może być zarzewiem problemów tak. politycznych. I oni Wyłącznie słusznie wykorzystali punkt Z ten punktu widzenia akcent, Żydowskiego? Że to on jest królem, czyli że ktoś stara się przejąć władzę w pewnym sensie cywilną. Mhm. Czyli tam nie chodzi o te teologiczne różne problemy. Na to wskazali. Znaczy, bez wątpienia władza rzymska nie ingerowała w sprawy wyznaniowe. Absolutnie to znaczy, co tak. ludzie wierzą, nie ma znaczenia. Syn Boży, Mesjasz, a proszę bardzo, nie ma tu problemu. Dla władzy rzymskiej wydanie wyroku śmierci w okresie nawet intensywnych buntów, zamieszek i tak dalej było raczej czymś normalnym niż e, ekstraordynaryjnym. Więc myślę, że tego rodzaju ukrzyżowanych mikroliderów oraz makroliderów żydowskich było w tych dziesięcioleciach kilkunastu przynajmniej. Do 70 roku ocenia, że to było parę dziesiąt osób dochodzących do setki. Panie profesorze, w 70 właśnie, się skończyło czy można tam. było wydać inny wyrok? To znaczy, czy już Piłat no, mógł wy... Właśnie, czy miał do wyboru jakiś inny katalog? No, nie, no, więc Ja o tym wspomniałem, że że święty Łukasz sugeruje, że tym, co miało zakończyć całą sprawę, było biczowanie. Mhm. Ale że to nie wyszło. No a ponieważ te dwie kary mogły być połączone, no to on po tym już nie miał innej kary po drodze, dlatego że trzeba pamiętać, że nie było w Rzymie czegoś takiego jak współcześnie, jak to rozumiemy, więzienia. Owszem, święty Paweł był w czymś rodzaju więzienia, to była raczej poczekalnia, żeby się udać przed sąd cesarski. Natomiast nie odbywało się kary więzienia, że ktoś został skazany. Akurat w tym wypadku, kiedy jest oskarżony o, o to, że chce być królem, czy przywódcą, może tak to ujmijmy, to w Prawie rzymskim to było kategorycznie. To było na pierwszym miejscu zbrodni, które można było dokonać. Przy czym no, zgadzam się całkowicie z Łukaszem, że no, on jest trochę wybielany, Piłat. I, I dlatego może potem ten święty Łukasz sugerują, że właśnie to miało się skończyć tylko na biczowaniu. Ja myślę, że od samego początku. Pewnie sztampowo stosował. To znaczy inni byli podobnie traktowani. Trzeba ich było upokorzyć, pokazać, że są nikim, ludzi wystraszyć, a potem pokazać okropną śmierć. Ale też <śmiech> pamiętajmy z <śmiech> punktu widzenia tego y, urzędnika rzymskiego, że Jezus z Galilei jest nikim. To jest. znaczy to nie ma... Y, my jesteśmy przyzwyczajeni po lekturze Bułchakowa Mistrza i Małgorzaty, że tam są takie moralne delegacje ja. i takie. Nie Otóż ma, nie, nie ma. to jest człowiek, który prezentuje wielką władzę Imperium Rzymskiego. Jest jakiś byle kto, którego tutaj podrzucili, mu jeden ukrzyżowany więcej czy mniej, to nie czyni wielkiej różnicy. A chcę zapytać o rolę Sanhedrynów piątek. Jak zachowują się członkowie tej rady, w momencie, kiedy Jezus jest przesłuchiwany przez Piłata, no a potem jest wydany ten wyrok, czy my cokolwiek możemy powiedzieć na temat tego, jak zachowuje się to ciało? No, jakby nie było, ciało sądownicze. Żeby ta, hmm. odpowiedź na to pytanie była takie proste, to byłbym szczęśliwy, ale my bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Zacznijmy od tego, że my nie wiemy dokładnie, jakie kompetencje ma Sanhedrin, podobnie jak nie wiemy, jak stara jest to instytucja. Ona ma bardzo dziwną nazwę, mianowicie ona nie ma nazwy hebrajskiej. Ten synodrion po grecku to jest nazwa po prostu grecka. Grycka. W związku z tym z tego wniosek, że ona nie może sięgać wcześniejszych... Jak później, no. Tak. Te, czasów wcześniejszych niż okres helenistyczny. Tradycja żydowska mówi, że to jest instrukcja przedwieczna, niemal od Mojżesza, co jest absolutnie niemożliwe. Moim zdaniem również w epoce perskiej nie funkcjonowała, albo nie ma żadnych śladów jej funkcjonowania. Za pierwszą zmiankę, którą wykorzystuje się jako informacja, że Odnosi do Sanhedrynu, to jest taka inskrypcja Antiocha III z końca III wieku przed naszą erą, która mówi o Geruzji w Judei. Pytanie, czy Geruzja, czyli po grecku Rada Starszych, jest tym samym, co synodrion znany z Nowego Testamentu Józefa Flawiusza. Nie jesteśmy tego pewni. Józef Flawiusz najszerzej mówi o Sanhedrynie, a później mamy właśnie w Misznie cały traktat temu poświęcony, który mówi głównie o Sanhedrynie jako takim ciele, które nazwalibyśmy może... Trybunałem Konstytucyjnym Spraw Religijnych. To znaczy było to gremium do którego nie wiemy, jak powoływano i nie wiemy, kto powoływał. Mnie ale ja kilkudziesięciu członków chyba było. Siedemdziesięciu tak. czy 71, jeden, ale, ale nie wiemy, jak się zastawało członkiem Sanhedrynu. W związku z tym jest więcej znaków zapytania niż pewności. Ale z tego, co wynika z Miszny i, i z Józefa Flawiusza, to sprawy wydawania sądów karnych to była marginalna działalność Sanhedrynu. On raczej zajmował się interpretacjami spraw dogmatycznych, takich religijnych. Kolegium I to jest, to jest ta trudność, Trudność, która powoduje, że opowieści nowotestamentowe ewangelistów nie są spójne z naszą wiedzą historyczną. Mhm. I coś tutaj jest y, nie gra. O tak, no, powiem. tak, tylko trzeba pamiętać też, że Ewangelie to są jednak teksty religijne i tam te szczegóły różne nie są specjalnie chyba ważne. Nie, Punkty ciężkości są inaczej mhm. rozłożone. Y, po wydaniu wyroku przez Pontiusza Piłata następuje natychmiastowe wyegzekwowanie no bo się się zbliża. tej kary. Zawsze tak było. Po... Znaczy, no, zależy jakaś, ale generalna zasada była taka, że po wydaniu wyroku no, nie było sensu przetrzymywania tej osoby. Co prawda tutaj jest ten barabasz nieszczęsny, który gdzieś właśnie na coś oczekiwał ale pytanie, czy on oczekiwał na ukrzyżowanie, czy na jakąś inną karę, bo to, to na no, przykład zesłanie do kamieniołomów, to trudno powiedzieć, czy nie był jeszcze do końca osądzony. Ale krzyżowania odbywały się dość gwałtownie. Szczególnie w tym trybie postępowania sądowego, który tutaj był zastosowany w tej konkretnej sytuacji. No to już taka ekonomia, to znaczy przetrzymywanie to tak, tak, kosztowne, a to trzeba szybko załatwić sprawę. Do tego nie ma możliwości odwołania. No, więc... Poza tym trzeba pamiętać, że po pierwsze święto, po które, no, to jest jednak wojsko rzybskie, które wychodzi na ulicę. Dzieje się to wszystko w takiej dość gorącej atmosferze. Więc oni by nie ryzykowali przetrzymania, nie wiem, żeby święto przeżyć i potem znowu zacząć całą... tą. Nie, jest nieekonomiczne, to jest całkowite rację. Ostatnio było takich więzień, jak my je mamy w tej chwili, w tamtych czasach. A czy Jezus został skazany sprawiedliwie, patrząc na przepisy prawa, ówczesnego prawa. Rzymskiego, tak. To znaczy on zgodnie z procedurą. Znaczy w zasadzie Piłat nie miał innego wyjścia. No, w takim trybie, nie. Gdyby był obywatelem rzymskim, no to byłoby takie włożenie w innym sensie od nasza do Kajfasza, jak właśnie święty Paweł. Mhm. Natomiast tutaj nie było wyjścia. On tak musiał zadecydować. My znamy też przypadki, jeden opisany w dziejach apostolskich dotyczący Szczepana, o, tak. a później u Józefa Flawiusza Jakuba, w którym Żydzi dokonują rodzącego samosądu przez ukamienowanie. Tradycja mówi, że to są jakby wyroki Sanhedrynu, ale to też wyraźnie chyba w tych tekstach źródłowych nie jest powiedziane. Natomiast rzeczywiście widać, że jakaś grupa aktywistów żydowskich występuje przeciwko ludziom, którzy głoszą heretyckie z ich punktu widzenia tezy i to się kończy ukamienowaniem. Tak, zwróć uwagę, że pierwsza próba ukamienowania Jezusa to jest w zasadzie początek na Ewangelię. On wraca do siebie i tam pierwsze co robią to usiłują go ukamienować. Tylko pytanie właśnie jest trochę takie o bo taki paradygmat, który my mamy w badaniach w tej chwili, ulega trochę skruszeniu, mianowicie my nie wiemy, czy przepisy prawa pięcioksiągowego i biblijnego były naprawdę stosowane, czy nie. I tak naprawdę nie ma takich zewnętrznych źródeł, które by nam to potwierdzały. Prawdą jest, że są przepisy biblijne, które mówią, że są przestępstwa, które się kara śmiercią przez ukamienowanie. No tak. Ale nie ma powiedziane, w jakim trybie to ukamienowanie się no. dokonuje. W związku z tym nie ma oddziałów egzekucyjnych, którzy kamienują, więc to może być tak naprawdę na poły samosąd. Rola Sanhedrenu nie jest niezbędna. To znaczy, że wyobrażam sobie, że różne przemocowe zachowania miały wtedy miejsce. Yy, jesteśmy w czasach, kiedy sami mm -hmm. sykariusze, czyli taka grupa cała, skrajnych cała radykałów mordowała swoich współbraci Żydów oskarżonych o współpracę z Rzymianami i tam krew się lała po no, ulicy. Ale zwróć uwagę na Szawła, nim został Pawłem. Przecież do na śmietę. On no, tamtego przyłożył, przyłożył się. się. Mm -hmm. I czyli... on był jako jeden. Ale czyli... tamte one niekoniecznie były legalne z tego to punktu. Prawo. Widzania. One mogły być na poły samosądami, a niekoniecznie za tym stał jakiś wyrok instytucji, która była uprawniona do wydania tego rodzaju wyroków. No to właśnie Od na koniec. jest władza rzymska, to Rzymianie mają monopol chyba. Ale... A no właśnie, bo Całkowity chciałam zapytać, monopol. czy Żydzi sami mogli rozwiązać tę sprawę? Właśnie nie, nie mogli go skazać na śmierć. Tylko to jest znowu cała sprawa, dlatego że musiałoby się to toczyć po linii, nazwijmy to religijnej. Trudno powiedzieć, jak to byłoby przewidziane, jakaby go czekała kara po tej linii religijnej. No może właśnie ukaminowanie, ale tutaj ukrzyżowanie i to w dodatku zwalenie, wszystko na Rzymian. No, fantastyczna sytuacja z punktu widzenia równowagi politycznej i walki o władzę, która pewnie się tam odbywała między tymi Ja mam tylko ludźmi. wątpliwość, czy to zwalenie takie, jak tutaj już mhm. powiedzieli, kolokwialnie, czy, czy naprawdę jest niezbędne w interpretacji tych wydarzeń. To znaczy autorzy Ewangelii umieszczają kapłanów żydowskich y, jako graczy w tym procesie, który się procesie, w sensie tym, tym zjawisku, które się Kończył śmiercią Jezusa, ale tak naprawdę, gdyby wyjąć tych członków sanhedrynu, to nic by się nie zmieniło. To nie, znaczy, nie. nadal jest Rzym, przed którego obliczem staje ktoś oskarżony o wichrzycielstwo i ten wyrok zostaje wydany Zgarnię i wykonany. Z I tutaj obecność kapłanów elit żydowskich, czy jest, czy nie ma, nie zmienia tego faktu podstawowego. Legalnie funkcjonujący urzędnik wydał prawomocny wyrok, który został wykonany. O postępowaniu sądowym i procesie Jezusa opowiadali dziś w Eurece profesor Piotr Dyczek z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej i profesor Łukasz Niesiołowski z PANO, historyk starożytności, specjalista w zakresie dziejów starożytnej Palestyny, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy. A państwu dziękujemy za uwagę. Katarzyna Kobylecka. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy Polskiego Radio. Organizację pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia. Kiedy spotykamy rodziców adopcyjnych w interwencyjnym ośrodku adopcyjnym, śmiejemy się, że tam się tak naprawdę rodzi dla nich dziecko. Dorota Polańska, psycholog dziecięcy, Fundacja Rodzin Adopcyjnych. Wcześniej się przygotowywali w ośrodku adopcyjnym, czyli byli w ciąży, i w Ipo jesteśmy świadkiem porodu, czyli wtedy, kiedy poznają swoje dziecko, pierwszy raz biorą je na ręce, płaczą, robią pierwsze zdjęcia, zawiadamiają dziadków. Wtedy też rozmawiamy o historii dziecka, że bardzo ważne jest, żeby dziecko znało prawdę. Nawet dajemy dzieciom w prezencie, mówimy, żeby zabrały te małe dzieci, te rzeczy, które są wokół nich, ich przytulankę, kocyk, Czasami rodzice po latach mówią ta przytulanka, która była z dzieckiem, że do tej pory jest, że dziecko nigdy nie chciało się uspokoić bez niej. Żeby dziecko miało taką ciągłość zapachu, koloru, żeby nie było urywanego filmu. Bardzo ważne to jest przekazanie historii, że Twoi rodzice nie mogli Cię wychowywać, że urodziłeś się w naszym sercu, że byłeś upragnionym dzieckiem. Wiodącym projektem Fundacji Rodzin Adopcyjnych jest interwencyjny ośrodek preadopcyjny, czasowy dom dla porzuconych noworodków i niemowląt. Są to dzieci pozostawione w szpitalach, w oknach życia, odebrane rodzicom na skutek decyzji sądu, interwencji policji lub przyniesione dobrowolnie przez rodziców. Czasami rodzice przychodzą z dziećmi swoimi, mówią tu 10 lat temu poznałem cię, tu się spotkaliśmy. W zeszłym roku przyszła przepiękna dziewczyna ze swoją mamą w swoje 18 urodziny. Chciała nas poznać pokazywały, płakały matka z córką, gdzie się spotkały, gdzie pierwszy raz matka zobaczyła swoją córkę, jaka to była dla nich radość. To jest niesamowite. Ta dziewczyna dzisiaj pomaga innym dzieciom. Opowiada im swoją historię o tym, jak nie mogła też pogodzić się ze swoją historią. Także wracają do nas. Jest to coś niezwykłego zobaczyć dorosłych już adoptowanych. I słyszeć, jak rodzice mówią: Tu Cię spotkałem, tu się poznaliśmy, tu Cię odnalazłem, tu na Ciebie czekałem. Fundacja Rodzin Adopcyjnych jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie adopcja.org.pl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 Łowicz, jedyne takie miejsce Patryk Bedliński, zapraszam Już jutro od dziewiątej Jedynka To jest radio Autopromocja Ogłoszenie społeczne Słownik podatnika Życzliwość Życzliwość to cnota moralna wyrażająca się przyjaznym usposobieniem wobec innych ludzi, pragnieniem ich dobra i gotowością działania w tym celu. Wyraża się w postawie, czynach i słowach wobec drugiego człowieka lub ludzkiej wspólnoty.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 Emilia Kleszczewska, zapraszam. Apelujemy o ostrożność na drogach w tym przedświątecznym czasie. Aktualnie wszystkie wiadomości drogowe dotyczą dróg krajowych. Krajowa 19, Białystok, Sokółka w pobliżu miejscowości Chorodnianka, województwo podlaskie oczywiście. 43 km tutaj samochód osobowy wypadł z drogi, dachował i uderzył w drzewo. Na ten moment wiadomo, że na pewno jedna osoba jest ranna, a także droga jest zablokowana od godziny 19.15. Także aktualizacja a propos tego, co się dzieje na drodze krajowej numer 30 Droga jest zablokowana, a to odcinek grodzisk Wielkopolski Wolsztyn w pobliżu miejscowości ruchocice w województwie wielkopolskim. Na 124 kilometrze tam zderzyły się dwa samochody osobowe i wiadomo od służb, że tutaj ranne są dwie osoby. Cały czas częściowo zablokowana jest droga po poważnym wypadku w markach. Pod Warszawą. Przypominamy na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z ulicą Bandurskiego. Autobus miejski zderzył się z, auto, z autem osobowym, po czym ten autobus przewrócił się. Na bok rannych jest na pewno 7 osób i są to pasażerowie autobusu. Marki cały czas stoją w korku, warto zjechać na drogi lokalne, na przykład na drogę wojewódzką numer 631, to w kierunku Warszawy, a w stronę Białego Stoku wybrać objazd przez Ząbki i Zielonkę, a także droga krajowa numer 16, odcinek Grudziąc i ława, a w pobliżu Zawady to województwo Kujawsko-Pomorskie. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe, wprowadzony został także ruch naprzemienny i także wiadomo od suszy, że aż cztery osoby są ranne. To jest informacja z godziny 19 do 21 tutaj potrwają utrudnienia. A na sam koniec jeszcze droga krajowa numer 16 Olsztym-Rągowo na wysokości Wójtowa. Tutaj już zakończyło się utrudnienie. Po godzinie 16 zderzyły się tutaj trzy samochody osobowe.